Jest ósma. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Pulewy i perspektywa podtopień na zachodzie Polski po południu zrobi się niebezpiecznie. Jutro spotkanie Kaczyński-Morawiecki tematem groźba rozłamu w prawie i sprawiedliwości. Węgierska partia Tisa po przeliczeniu wszystkich głosów w wyborach powiększyła swą przewagę w parlamencie. Nawet 60 litrów deszczu na metr kwadratowy, tak intensywny deszcz zapowiadają synoptycy na zachodzie kraju. Lokalnie są możliwe burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.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 Będzie kompromis czy rozłam? Jutro prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma się spotkać z wiceszefem partii Mateuszem Morawieckim. Były premier wbrew zaleceniom kierownictwa PiS powołał do życia Stowarzyszenie Rozwój Plus, które uznano za konkurencyjne wobec ugrupowania. Jarosław Kaczyński stawia sprawę jasno. Politycy, którzy zdecydowali się przyłączyć do inicjatywy będą musieli wybrać albo Stowarzyszenie, albo PiS.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 Rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim ma się odbyć w poniedziałek. Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Rozwój Plus podpisało ponad 40 parlamentarzystów PiSu. Ponad 140 mandatów na 199 miejsc. Przewaga partii TISA w węgierskim parlamencie wzrosła po przeliczeniu wszystkich głosów. O tym, że TISA zdobędzie w węgierskim zgromadzeniu narodowym dwie trzecie mandatów było wiadomo już w wieczór po wyborach.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 100 lat Polskiego Radia minęło. Taki okrągły i imponujący jubileusz świętowaliśmy wczoraj i będziemy świętować jeszcze przez kolejne dni. Radiowa Jedynka to z jednej strony szacowna jubilatka, z drugiej stacja, która nie boi się nowych wyzwań. A najlepsze momenty ma jeszcze przed sobą, mówi szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. Bo radio z wielu powodów będzie z nami zawsze. Jest najszybszym i najbardziej trwałym medium w dotarciu do nas obywateli. Polskie Radio zaczęło regularną transmisję programu 18 kwietnia 1926 roku o 17. Także o tej godzinie rozpoczął się wczoraj wyjątkowy koncert Wiek Radia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. My pytaliśmy naszych słuchaczy o ich skojarzenia związane z Jedynką. Program Pierwszego Polskiego Radia przede wszystkim kojarzy mi się z tradycją. To jest tak naprawdę symbol. Radio wchodzi w Polsce. to z radiem od zawsze pamiętam no i wiele różnych takich świetnych audycji. To jeszcze nie koniec obchodów stulecia Polskiego Radia. W piątek 24 kwietnia na naszej antenie specjalne wydanie zbioru jedynki piosenki naszego radia z udziałem znanych muzyków. W aktualnościach jeszcze Poznań. Za godzinę z Międzynarodowych Targów Poznańskich wystartuje 18.5 maraton. Na ulicę miasta wybiegnie rekordowa liczba uczestników 14,5 tysiąca. Bieg oznacza utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, mówi Tomasz Łapszewicz z Zarządu Transportu Miejskiego. 12 linii tramwajowych i 12 linii autobusowych. To są zmiany, które nastąpią. Wyłączamy od samego rana z użytkowania ulicy jak zawsze, oraz fragment ulicy Roosevelta między węzłem Bałtyka a mostem dworcowym. Chwilę już przed startem zamykamy Głogowską, no i kolejne ulice. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 13. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Lech Poznań pokonał na wyjeździe Pogoń Szczecin 2-1 do 1 w ostatnim wczorajszym meczu 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Po tym spotkaniu Pogoń znów, znów znalazła się blisko strefy spadkowej na 14. miejscu, co niepokoi pomocnika Jana Biegańskiego. Nie zagraliśmy najlepszego meczu. Myślę, że dużo, dużo dawaliśmy sytuacji przeciwnikom. Gdyby nie Kożokaruj, to ten mecz mógłby się w ogóle inaczej potoczyć. Także na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego. Przeciwnik stwarzał za dużo sytuacji wobec nas. A obrońca Lecha Robert Gumny cieszył się, że Lech utrzymał przewagę nad rywalami. Wiadomo, z przebiegu spotkania myślę, że, że lepszym zespołem byliśmy, więcej kreowaliśmy i, i mogliśmy ten mecz na pewno dosyć spokojnie dowieść. No ale to jest piłka, nie, nie trafiliśmy, oni trafili i końcówka była dosyć nerwowa, ale najważniejsze są trzy punkty. To, że było tutaj 2-1 to, to bardziej nasza nieskuteczność w ataku niż gdzieś wyrównany mecz. No i spokojnie trzy punkty przewagi w tabeli, także czekamy na i Legia przyjeżdża do lidera i trzeba to pokazać. Lech ma trzy punkty więcej od Górnika Zabrze i pięć więcej od Zagłębia Lubin. A Górnik wygrał wczoraj z Koroną Kielce 1 do 0. Radomiak 2 do 1 pokonał Widzew. W kwalifikacjach do piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet kolejne niepowodzenie Polek, które przegrały na wyjeździe z Irlandkami 0 do 1. Biało-czerwone są w tabeli grupy na ostatnim miejscu, jednak wciąż mają szansę na awans na Mundial, jednak już tylko przez baraże. Piłkarze Realu Sociedad San Sebastian zdobyli piłkarski Puchar Króla Hiszpanii. W finale pokarnych pokonali Atletico Madryt. W regulaminowym czasie i podogrywce było 2 do 2, w karnych 4-3. Siatkarscy Mistrzowie Polski, gracze Bogdanki lub Lublin po raz drugi z rzędu awansowali do finału Plus Ligi. W drugim meczu serii półfinałowej z projektem Warszawa zwyciężyli u siebie podobnie jak w pierwszym meczu w Warszawie 3 do 1. Grano do dwóch wygranych spotkań. W finale rywalami będą zawodnicy Warty Zawiercie, którzy dwa razy pokonali Resowie po 3 do 0. A rywalizacja o Mistrzostwo Polski Koszykarek została przedłużona. W trzecim meczu finału basket. Ligi Kobiet Enea AZS Poznań wygrała w swojej hali z AZS UMCS Lublin 76 do 58, a to oznacza, że Lublinianki prowadzą w serii finałowej już tylko 2 do 1. Dziś czwarty mecz ponownie w Poznaniu.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 Przed nami dzień z chmurami, ale i przejaśnieniami. Będzie też padał deszcz najsilniej na zachodzie kraju, tam także możliwe burze. Temperatura maksymalna 9 stopni nad morzem, od 12 do 15 na północy i na Pogórzu, około 17 na przeważającym obszarze kraju, do 19 miejscami na południu i południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać.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 Ow!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 to jest radio. Autopromocja. God is great. Give him all the praise. Hallelujah, name above all names. Fire in his eyes. Healing in his veins. Everywhere is glory on display. Take a look at those stars. You name them all before he is gone. Every knee falls. The demons have to run. Minęło 15 minut po godzinie 8 w programie pierwszym Polskiego Radia Małgorzata Barta z Witam. Dzień dobry. Familijna jedynka. Dziś Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, Niedziela Biblijna rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To bardzo ważne wydarzenie. Słuchanie Słowa Bożego to jest domena wszystkich chrześcijan, katolików, którzy traktują swoją wiarę poważnie, aby poczuć się i odnaleźć w tym głosie y, jako osoba powołana do zmiany swojego życia, zmiany swojego myślenia, tak jak było to na przykład w przypadku świętego Augustyna, który usłyszawszy to od dziecka, weź i czytaj wziął i czytał Pismo Święte i tam przeczytał w liście do Rzymian żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień nie w hulankach, pijatykach, nie w rozpuście, w uzdaniu, nie w kłótni, zazdrości ale przeobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało dogadzanie rządom, rządzą natychmiast po przeczytaniu tych słów w samym końcu tego zdania poczułem, jak pisze później w wyznaniach święty Augustyn, jakby mi serce zalało światło ufności, jakby rozproszyły się wszystkie ciemności i wątpliwości to był początek jego nawrócenia. I wielkiej drogi w Kościele. I taka droga otwarta jest przed każdym, nie tylko osobą żyjącą w zakonie, nie tylko przed księdzem, ale każdym również żyjącym w rodzinie. Dzisiaj również w niedzielę dzisiejszą o 12.30 na Placu Zamkowym rozpocznie się kolejny Narodowy Marsz Życia, który przewędruje ulicami naszej stolicy z hasłem wiara i wierność od tysiąca lat trwająca w naszej Ojczyźnie, która wymaga głośnego i odważnego głoszenia. Ewangelii Boga, do czego wzywa oczywiście również dzisiejszy dzień biblijny, niedziela biblijna. Prosiłam Państwa o przysyłanie swoich refleksji dotyczących tego, jak Pismo Święte znajduje się w Waszym życiu. Dziękuję za wszystkie takie wpisy. Wszystkich Państwa, którzy do nas napisali, spróbuję nagrodzić książkami pochodzącymi z targów wydawców katolickich, które dzisiaj jeszcze, ostatni dzień trwają w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim. Też okazja do spotkania ze Słowem. Polskie Radio. Jedynka. A przed nami już yy, yy, kolejna oczywiście odsłona ważnych spraw, na którą zaprasza Jan Pniewski. Niedziela świętuje swoje stulecie. To jubileusz, który chciałoby się opowiedzieć jako historię trwania. Ale kiedy przyjrzeć się temu bliżej, to raczej będzie to opowieść o przerwach, powrotach i nieustannym szukaniu nowego języka. A gościem dzisiejszych ważnych spraw jest ksiądz dr Jarosław Grabowski, redaktor naczelny tygodnika, z którym chciałbym porozmawiać nie tylko o historii niedzieli, ale także o tym, czym niedziela jest dzisiaj i czym może być jutro. Dzień dobry. Witam serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry. Proszę księdza, w 1925 roku powstaje nowa diecezja, to diecezja częstochowska, a jej ordynariuszem zostaje biskup Teodor Kubina. To on właśnie podejmuje decyzję, by stworzyć tygodnik, który, jak mówił, miał być takim dodatkowym wikarym w każdej parafii. Tak, pierwszy biskup częstochowski, biskup Teodor Kubina to niezwykły człowiek, charyzmatyczna postać, wielki społecznik, który zaledwie rok po utworzeniu diecezji założył tygodnik dla ludu katolickiego diecezji częstochowskiej. To wyjątkowa postać, bez niego nie byłoby niedzieli, dlatego myślę, że ten zmysł pierwszego biskupa, który miał kapitalne wykształcenie, był człowiekiem niezwykle Biegłem w sprawach również międzynarodowych, przyczyniło się do tego, że ten jego pomysł został zrealizowany i trwa do dnia dzisiejszego. Do kogo realnie trafiała wówczas niedziela? Na wieś? Do małych miasteczek? Biskupowi Kubinie zależało na tym, żeby docierała do szerokiego grona odbiorców, ale zasadniczo, ponieważ jak wiemy wtedy nie wszyscy jeszcze potrafili biegle czytać, z tym były problemy to na początku docierała do, do większych miast, właściwie do parafii. To był nakład w tamtym czasie ponad 7 tysięcy egzemplarzy. Wydaje się dzisiaj niedużo, ale w tych latach 1926-37, czyli w tym pierwszym okresie powstawania Niedzieli, razem z Tygodnikiem powstawał kalendarz jasnogórski, a więc tych inicjatyw wydawniczych około niedzielnych było dużo więcej ale zasadniczo docierał do inteligencji, ponieważ poruszał teksty społeczne, również polityczne, teksty literackie. W niedzieli drukowali biskupi polscy swoje teksty, sam biskup Kubina. Z niedzielą współpracowało środowisko pisarskie. Nie będę tu wymieniał tych nazwisk, ale to, to jest spora grupa intelektualistów jak na tamte czasy. Więc niewątpliwie na początku do inteligencji katolickiej. Zresztą niedziela potem też adresowana była szczególnie do członków akcji katolickiej, ale tych członków, jak wiemy, było wielu. W 1939 roku wybuch wojny wstrzymuje wydawanie Niedzieli, która pojawi się znowu po zakończeniu wojny, ale już w zupełnie nowej rzeczywistości, w rzeczywistości Polski komunistycznej. Tak, to był drugi okres y, dla rozwoju Niedzieli, Ostatni numer ukazał się 3 września. Zwracam uwagę 3 września 1939 roku, czyli już w trakcie II wojny światowej. Wydanie niedzieli potem zostało zawieszone przez niemieckiego okupanta, jednak czytelnicy niedzieli czekali na jej powrót. Pomogło w tym na pewno zaangażowanie wielu osób, m.in. pani Zofii Kosak Szczuckiej, która Będąc wówczas w Częstochowie po upadku powstania warszawskiego, starała się wraz z biskupem Kubiną i księdzem Marchewką, trzecim redaktorem naczelnym niedzieli, starała się, by wydawanie niedzieli zostało wznowione. Już 8 kwietnia 45 ukazał się pierwszy numer niedzieli i ona wtedy staje się już pismem ogólnopolskim. Z tego pisma, tego podtytułu dla ludu katolickiego diecezji częstochowskiej staje się dla nieba i dla chleba tygodnikiem dla wszystkich, jak czytamy na winiecie niedzieli. Nawet była już wtedy po wojnie wysyłana do Ameryki, do polonii amerykańskiej. Ale jednocześnie działa pod pręgierzem opresywnej cenzury. Cenzura była bardzo opresywna, była bardzo trudna. Redakcja musiała zmierzyć się wówczas po 1945 roku z trudną sytuacją w PRL-u. W lipcu 1947 roku ksiądz Antoni Marchewka zostaje aresztowany przez władze komunistyczne, osadzony w warszawskim areszcie. Ciekawostką jest to, że siedział na Rakowieckiej w jednej celi z Władysławem Bartoszewskim, o czym zaświadczył sam profesor Bartoszewski w rozmowie z Niedzielą. Więc władze komunistyczne oczywiście utrudniały wydawanie pism katolickich, zaczęły ograniczać nam prenumeratę, ograniczać nakład papieru. W 1952 roku ograniczył prenumeratę niedzieli do jedynie prenumeraty indywidualnej, do tego stopnia, że w marcu, 15 marca 1953 roku ukazał się ostatni numer naszego tygodnika. I w ten sposób Niedziela zniknęła na blisko 30 lat, jest ponownie reaktywowana w 1981 roku. 7 czerwca, po dokładnie 28 latach przerwy, ukazuje się kolejny reaktywowany numer niedzieli. Redaktorem naczelnym zostaje wtedy ksiądz Skubi się Niedziela wtedy, w tym pierwszym numerze, w 1981 roku, zamieściła bardzo ważne słowo prymasa Wyszyńskiego z racji wznowienia naszego tygodnika, w którym kardynał Wyszyński napisał przygotowany tuż przed śmiercią wyjątkowy list do kościoła na temat niedzieli. W tym numerze, tym pierwszym reaktywowanym w czerwcu 81 roku również był świetny artykuł zamieszczony Stefana Kisielewskiego, słynnego Kisiela, który Poświęcił artykuł zmarłemu prymasowi tysiąclecia. Potem jeszcze krótkie zawieszenie niedzieli od 13 grudnia po wprowadzeniu stanu wojennego do marca 1982 roku i dopiero od 1982 roku zaczął się ten boom, można powiedzieć, ten rozkwit, rozwój niedzieli. Kolejna taka cezura to rok 89. Prasa katolicka traci wówczas trochę tę uprzywilejowaną pozycję, jako że pojawia się wolna prasa świecka i trzeba sobie zacząć umieć radzić w zupełnie nowych realiach. Ale niedziela w tych nowych realiach radziła sobie bardzo dobrze. Ten rozkwit, ten boom nastąpił właśnie po 89. Bardziej, bliżej lat 93, ukazują się pierwsze książki serii Biblioteka Niedzieli. Publikowana jest Niedziela Akademicka, ukazało się Pismo dla Dzieci. Proszę sobie wyobrazić, że wtedy na początku lat 90 nakład niedzieli miał ponad na wielkanoc miał ponad 400 tysięcy egzemplarzy, a średni nakład ponad 200 tysięcy to rzeczywiście jest imponująca liczba powstawały wtedy edycje diecezjalne łódzka niedziela sosnowiecka legnicka lubelska w 1994 ukazał się pierwszy w pełni kolorowy numer niedzieli a w 97 to też ciekawostka można było niedzielę czytać na pokładach polskich linii lotniczych LOT. I w sferze medialnej następują w tym czasie kolejne zmiany. Pojawia się internet, nadmiar, nawał informacji. Jaka jest rola tygodnika katolickiego właśnie w tej nowej erze mediów? Rola jest bardzo ważna, ponieważ chcemy tą naszą prasową jubilatkę dostosować do oczekiwań współczesnych czytelników. Oczywiście nie wyobrażamy sobie pisma drukowanego bez obecności w przestrzeni, bez granic, czyli bez wydania internetowego, bez naszej obecności w mediach społecznościowych. My tam jesteśmy bardzo prężni, zaangażowani, obecni, aktywni. Również mamy swoje studio telewizyjne, które też tworzy liczne materiały, więc niedziela odnajduje się dlatego, że nie ma innego wyjścia, prawda. Czytelnicy dzisiaj, jak sam zauważyłem, odkąd jestem redaktorem naczelnym, szczególnie czytelnicy prasy katolickiej, to bardzo wymagający ludzie. Oni oczekują od nas, co wydaje się oczywiste w czasach powszechnej, niemal medialnej manipulacji, nie tylko prawdomówności, ale oczekują od nas treści niosących po prostu nadzieję, wobec tego wszechobecnego negatywnego przekazu, więc my staramy się sprostać tym oczekiwaniom naszych czytelników i przede wszystkim też starać się zwracać uwagę na język, język, który powinien być bardziej komunikatywny, bardziej zrozumiały, czyli te trudne treści dotyczące wiary, bo przecież wiara się treść, przekazywać językiem zrozumiałym dla każdego człowieka. To są te, zadania, które stoją przed niedzielą, ale dla nas to są po prostu piękne wyzwania. Kim jest dzisiaj realny czytelnik niedzieli? To jest młodsze pokolenie, starsze? W jakiej mierze właśnie do tego młodszego pokolenia udaje się tygodnikowi docierać? W dużej grupie są to kobiety po 45. roku życia, aczkolwiek oczywiście są też ludzie młodsi, bo zainteresowanie niedzielą jest związane z obecnością niedzieli w domu. Często słyszymy od młodych ludzi, od studentów. No tak, u mnie niedziela zawsze w domu jest, bo czy to moja babcia, czy moje rodzice jeszcze ją prenumerują. Więc wątpliwie są to osoby dojrzałe, które starają się przeżywać wiarę w sposób świadomy. Więc odpowiadając na Pana pytanie, powiem, ten czytelnik, niezależnie od wieku, czytelnik niedzieli jest człowiekiem niesamowicie wymagającym. Często też nas krytykują za taki czy inny artykuł. Za to im dziękuję, ponieważ... Mają nas pod kontrolą. Powiem w ten sposób. Niewątpliwie nasi czytelnicy, w tej odpowiedzi, kim są, to są wierni czytelnicy, o czym przekonaliśmy się w czasach COVID-u, kiedy jako jedyne pismo nie wstrzymaliśmy, nie zawiesiliśmy wydawania drukowanego niedzieli, więc za to nam też czytelnicy dziękowali, nas wspierali. I właśnie jak największej liczby tych wiernych czytelników życzę. W roku jubileuszowym niedzieli, a gościem dzisiejszych ważnych spraw był redaktor naczelny tygodnika, ksiądz doktor Jarosław Grabowski. Dziękuję bardzo. Sarà spenta quando the verde sarà c'entra, Sempre il sole lei always on the horizon, and the sun is always più vasta la and tanto del sole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 Zwykle to Jonathan Laksmore przesyła dźwiękowe obrazy z życia chrześcijańskiego w Wielkiej Brytanii, ale dziś pod wrażeniem świątecznego pobytu w Londynie czyni to również ksiądz Grzegorz Dobroczyński. Wśród 20 placówek duszpasterskich dla polskich migrantów dwie prowadzą jezuici. Jedną prowadzą w, z ofiarności, taką placówkę powstałą z ofiarności wojennej i powojennej emigracji, a drugą w dzielnicy znanej z istnienia słynnego Stadionu Piłkarskiego i właśnie w tym miejscu był nasz felietonista. Polacy współtworzą na Stamford Hill wspólnotę wiernych z wielu krajów i narodowości. W parafialnym Centrum Pomocy Socjalnej są większością w wolontariacie, ale i większością migrantów otrzymującą ratunkowe wsparcie. Msze święte w parafii są po polsku, hiszpańsku i angielsku. Anglojęzyczni są w znacznej liczbie migranci z Afryki, ale nie tylko. Wielokulturowe było więc i święte trydu. Wielki Czwartek to jedna Eucharystia z elementami w trzech językach. Wielki Piątek trzy liturgie pasyjne dla każdej społeczności. Wigilia paschalna proporcjonalnie do liczby wiernych w dwóch wariantach, o 20 po angielsku i o 23.30 po polsku. Po tej liturgii około 3.30 rano nie brakło dla wszystkich świątecznego śniadania. Wielka świątynia budowana z rozmachem na początku XX wieku dla dynamicznej wspólnoty robotników angielskich jest przestronnym domem dla wiernych z różnych zakątków świata, kultur, pochodzenia i języków. Kolorytu dopełnia położenie parafii tuż obok osiedli ortodoksyjnych Żydów. Zbieżność tegorocznej Wielkanocy i ich święta Pesach wzmocniła przeżycie ceremonii Tryduum. Tradycyjnie Polacy tłumnie ruszyli Wielką Sobotę ze Święconką i do kolejki do konfesjonału. Liturgia była drobiazgowo przygotowana, a polska Wigilia Paschalna starannością i pięknem recytacji, śpiewów skupieniem w niemal czterogodzinnej celebracji wprost urzekała pasterstwo wieloetniczne w angielskiej parafii na Stamford Hill wzmacnia przeżywanie katolickości, czyli powszechności kościoła. Ale święte Trydum w Londynie nie istniało tylko w parafiach. Od 15 lat na słynnym Trafalgar Square Wielki Piątek przedstawiany jest misterium pasyjne. Scenariusz wykracza poza samą mękę pańską, a odzwierciedla wiele fragmentów życia Jezusa. Wszystko zaś jest owocem pasji angielskich chrześcijan, których zainspirował do działania przełom po wizycie w Miedżugorję, a jeszcze bardziej apel Jana Pawła II do podejmowania inicjatyw związanych z rokiem świętym 2000. Niestety projekt na Trafalgar Square miał w tym roku ostatnią edycję, mimo iż dwukrotnie w ciągu dnia gromadził wielkie grono widzów. Możliwe, że inicjatorzy zaproponują coś innego, co jeszcze jest ich skrywaną tajemnicą. Bez wątpienia, co często przypomina nam Jonathan Laxmur, zarówno żywotność parafii, jak i wspomniany przykład misterium pasyjnego w samym sercu Londynu mówią, że Wskazywanie chrześcijaństwa na umieranie w zachodnim świecie jest raczej niepobożnym życzeniem niż prognozą przemian w socjologii religii. Kiedy szukam swojej drogi w światła pragnę iść, I się staje wrogi, gdy na strachu drzeje liść. Wtedy słyszę wiatr szept, co opowieść snuje swą. O tym, jak odnaleźć jasność, co rozbłyśnie nocą złą. Jak szukać masz sensu, i wreszcie szczęśliwym by. Czy jak znów rodzi się świt Nic nie powstrzyma nas Nie umkniemy gdy Przyjdzie czas by się bić Od z nami za światłem iść. prowadzicie Jestem człekiem tak jak Wy I dobrze o tym wiem W duszy mojej baranek Ale w sercu jestem lwem Każdy mój wygrany bój Każdy pokonany wróg Przy mnie zawsze pasterz mój Na rozstaju każdej z dróg Jeśli szukać chcesz sensu I wreszcie szczęśliwym być chcesz Niech światło pro. Nie wagę, ja by ruszyć dzisiaj nieznany świat. Zobaczcie raz, znów rodzi się świt. Nic nie powstrzyma nas. Nie umkniemy, gdy przyjdzie czas, Obudzie! Obudzie! by się bić. Odciśnami za światłem iść. Złup krok, rękaj się, bo mnie opuścicie. Biegnij zawsze z nim, on słucha cię, on nie odwróci się. Gdy drogi skupisz bieg, zapal ogień w duszy swej. Niechajcie prowadzi, a ty ufność mieć Niech światło prowadzi Cię za światłem mi Och ciśnami nami światły bić, choć razem z nami, nie światło prowadzi cię, nie światło prowadzi cię. Polskie radio. Jedenka Kościoła w Polsce i na świecie. Dziś powiemy m.in. o trwającej papieskiej podróży do Afryki, o dzisiejszej niedzieli biblijnej i narodowym czytaniu Pisma Świętego oraz o odbywających się na Zamku Królewskim w Warszawie 31 targach wydawców katolickich. Przemysław Goławski, zapraszam! Papież Leon XIV odwiedza Afrykę. Papieska pielgrzymka na ten kontynent potrwa do 23 kwietnia. Papież składa wizytę w Algierii, Kamerunie, Angolii i Gwinei Równikowej. Odwiedzona jako pierwsza Algieria to ziemia św. Augustyna. Leon XIV był w tym kraju, którego 98% mieszkańców to muzułmanie, jako pierwszy papież w historii. To tu urodził się założyciel jego zakonu Augustianów, a starożytna Hipona, dziś Annaba, była jednym z odwiedzonych przez papieża miejsc. Msza święta w Bazylice św. Augustyna była kulminacyjnym wydarzeniem pielgrzymki do Algierii. W czasie homilii ojciec święty mówił, że historia może się zmienić i możliwa jest przyszłość w duchu sprawiedliwości, pokoju i zgody. Jesteśmy tak obciążeni problemami, zasadzkami i utrapieniami. Czy naprawdę nasze życie może rozpocząć się od nowa? Tak. To pełne miłości stwierdzenie Pana wypełnia nasze serca nadzieją. Nie ma znaczenia, jak bardzo przygniata nas ból czy grzech. Ukrzyżowany niesie wszystkie te ciężary razem z nami i za nas, nieważne jak bardzo zniechęcają nas nasze słabości. Właśnie wtedy objawia się moc Boga, który wskrzesił Chrystusa z martwych, aby dać światu życie. Każdy z nas może doświadczyć wolności nowego życia, która płynie z wiary w odkupiciela. Ponownie przykład daje nam święty Augustyn. Patrzymy na niego nie tyle ze względu na jego mądrość, ile ze względu na jego nawrócenie. Z Algierii Leon XIV udał się do Kamerunu, gdzie pozostawał do wczoraj. W pierwszym przemówieniu wygłoszonym po przylocie do tego kraju zaapelował o przezwyciężenie konfliktów i przemocy nękających Kamerun. Przybywam do Was jako pasterz i sługa dialogu, braterstwa i pokoju, zapewnił Leon XIV. W kolejnych przemówieniach przypominał, że rany współczesności to podziały, przymusowa emigracja z własnych ojczyzn i brak dialogu. Podczas mszy na lotnisku w Bamendzie zapraszał, by bardziej słuchać Boga niż ludzi. Kto jest posłuszny Bogu bardziej niż ludziom i ludzkiemu, ziemskiemu sposobowi myślenia, odzyskuje swoją wewnętrzną wolność, potrafi odkryć wartość dobra i nie godzi się na zło. Staje się budowniczym pokoju i braterstwa. Bracia i siostry, pocieszenie dla serc złamanych i nadzieja na przemianę społeczeństwa są możliwe, jeśli zaufamy Bogu i Jego Słowu. Musimy jednak zawsze zachować w sercu i przypominać sobie wezwanie apostoła Piotra. Być posłusznym Bogu, a nie ludziom. Być Mu posłusznym, ponieważ tylko On jest Bogiem. Tylko Bóg wyzwala. Tylko Jego Słowo otwiera ścieżki wolności. Tylko Jego Duch czyni nas nowymi ludźmi, którzy mogą zmienić ten kraj. Z Kamerunu papież przyleciał do Angolii. Dziś o godzinie 10 sprawował będzie mszę świętą w Kilambie, 30 kilometrów od stolicy kraju Luandy. W Angolii papież pozostanie do wtorku, kiedy uda się do Gwinei Równikowej. Przeżywamy dziś Niedzielę Biblijną. Związane jest z nią narodowe czytanie Pisma Świętego. Wydarzenia te rozpoczynają ogólnopolski tydzień biblijny, który potrwa do 25 kwietnia, a towarzyszy mu hasło Odważnie głosić Ewangelię Boga. Motywem przewodnim narodowego czytania Pisma Świętego są słowa Odważyliśmy się w Bogu naszym. Głosić Wam Ewangelię Boga pośród wielkiego utrapienia. Z pierwszego listu Świętego Pawła do Tesaloniczan. O znaczeniu lektury Pisma Świętego mówi ksiądz profesor Henryk Witczyk. Przewodniczący dzieła biblijnego imienia Świętego Jana Pawła II. Jak pisał papież Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini, Pismo Święte jest kodem kultury europejskiej. Sądzę, że równie dobrze można powiedzieć, a może nawet jeszcze mocniej o kulturze polskiej. Pismo Święte jest takim kodem naszej kultury literatury, malarstwa, muzyki, sztuki, i to nie tylko sakralnej, ale też i idei, wartości, które rządzą naszym życiem społecznym, życiem narodowym, życiem państwa polskiego. Weź na serio jakieś jedno zdanie z Ewangelii, o którym sumienie Ci powie, że to jest naprawdę do Ciebie to słowo Bóg kieruje. Weź je na serio. Zacznij według Niego decydować, wybierać, postępować, a zobaczysz, że Ewangelia działa. Sprawdza się po prostu. Inspiruje. Co więcej, jako biblista mogę powiedzieć, że w słowach Ewangelii jest zawarta moc, światło, łaska Ducha Świętego. Spotkania autorskie, pokazy filmowe, debaty i dyskusje od czwartku towarzyszą targom wydawców katolickich. Odbywają się one w Arkadach Kubickiego, Zamku Królewskiego w Warszawie. To coroczne świętoksiążki katolickiej już po raz 31 gromadzi wydawców, autorów i czytelników. Mówi Ewa Pietrzak, rzecznik prasowy Targów. Myślę, że Targi Wydawców Katolickich to jest taki przywilej, ponieważ możemy poznać autorów, dziennikarzy, pisarzy, publicystów, którzy napisali nasze ulubione tytuły, ale możemy poznać także osoby, które... Piszą dużo o historii naszej ojczyzny i to też z nami zostaje na dłużej. Jest długa lista nie wiem, w którym wydarzeniu, które trwa od czwartku do niedzieli łącznie możemy mieć do czynienia ze spotkaniami, debatami. Ponad 150 takich spotkań w ciągu czterech dni to jest naprawdę dużo około 80 wystawców pojawiło się w Warszawie, w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, by o tych swoich ulubionych tytułach mówić. Tradycyjnie targą towarzyszyła gala rozdania Feniksów, czyli nagród przyznawanych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Zarząd Stowarzyszenia postanowił uhonorować osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do krzewienia wiary katolickiej poprzez swoją aktywność zawodową i życiową. Złotego Feniksa otrzymał ksiądz profesor Michał Heller za całokształt Bitnej twórczości naukowej, stanowiącej unikalną syntezę kosmologii, filozofii i teologii. Przyznane zostały także feniksy specjalne, które otrzymali Grażyna Kasprzycka-Rosikoń, ojciec profesor Jacek Sali i profesor Wojciech Roszkowski. Znaczenie i potrzebę ochrony życia i rodziny będzie można wyrazić, uczestnicząc w Narodowym Marszu Życia. Wyruszy on o godzinie 12.30 z Placu Zamkowego w Warszawie. Wydarzenie poprzedzą msze święte sprawowane w obu warszawskich katedrach o godzinie 11. Marsz co roku gromadzi tysiące osób, które chcą publicznie wyrazić przywiązanie do wartości życia, rodziny i odpowiedzialności za przyszłość. Tegoroczny marsz poprzedził cykl spotkań Czas dla Miłości, obejmujący konferencje, projekcje filmowe i wydarzenia modlitewne, które miał służyć budowaniu wspólnoty i refleksji wokół ochrony Życia. Dzisiejszy Narodowy Marsz Życia jest finałem tych wydarzeń, mówi Lidia Sankowska-Grabczuk, rzeczniczka marszu. Hasłem tegorocznego Narodowego Marszu Życia będzie wiara i wierność. Wszystkie nasze postulaty są niezwykle ważne, są fundamentem postulaty takie jak prawa rodziny, prawo do życia, prawa rodziców, małżeństwo, rodzina, ale te wszystkie postulaty są trochę jak budowanie domu na piasku, jeżeli nie ma w tym wiary i wierności. I to właśnie z tym hasłem, wiara i wierność, idziemy w tegorocznym Narodowym Marszu Życia. Chcemy pokazać też naszą wierność naszej 1060-letniej tradycji i historii państwa polskiego, bo przecież kilka dni temu obchodziliśmy tę wspaniałą, okrągłą rocznicę początków państwa polskiego, rocznicę Chrztu Polski. I z tymi hasłami idziemy, żeby jeszcze bardziej wzmocnić nasz przekaz i żeby kolejnemu pokoleniu przekazywać to dziedzictwo, tę tradycję, kulturę i tożsamość. Marsz jest największym świętem polskich rodzin w Polsce, ale też jest jednym z największych wydarzeń pro-life w Europie. I niezwykle ważne jest, żebyśmy się tam pojawili wszyscy. Im nas będzie więcej, tym nasz głos będzie mocniejszy. Także zapraszam wszystkich, bo będzie to również bardzo radosne, narodowe święto polskich rodzin i będziemy wspólnie w radosnej, pokojowej atmosferze świętować. Będzie również mnóstwo atrakcji dla dzieci, a zwieńczeniem będzie wspaniały koncert polskiej, chrześcijańskiej Wokalistki Ann-Marie. Cały czas niepokojąca jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. Nie ma pokoju także w strefie gazy, pomimo obowiązującego od jesieni rozejmu. Od października zginęło tam ponad 700 palestyńczyków. Brakuje paliwa, pomocy i płynności finansowej, a obawy przed wznowieniem konfliktu rosną. W tym kontekście wspólnota chrześcijańska pomaga oferując schronienie, działalność edukacyjną i opiekę duszpasterską. Przekazuje proboszcz parafii świętej rodziny w Gazie, ksiądz Gabriel Romanelli. Pomoc z Polski przekazują różne organizacje humanitarne. Mieszkańców Strefy Gazy od lat wspiera Caritas Polska za pośrednictwem Caritas Jerozolima. Szczegóły wsparcia znaleźć można na stronie caritas.pl Ukośnik Gaza. W Rzymie po raz drugi zorganizowano Dni Świętego Jana Pawła II na Uniwersytetach Papieskich. Wydarzenie ma na celu przybliżenie rzymskim studentom osoby i nauczania Jana Pawła II. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Solidarność i Tożsamość. Twórcami dni są Kościół i Hospicum Świętego Stanisława Błogosławionego Męczennika w Rzymie we współpracy z Watykańską Fundacją Jana Pawła II oraz papieskimi uniwersytetami Świętego Tomasza Zakwinu, Gregoriańskim oraz Świętego Krzyża. W ramach tegorocznej edycji wydarzenia zaplanowano spektakl Jan Paweł II Tryptyk Rzymski Medytacje. Odbędzie się on w czwartek 23 kwietnia o godzinie 16 w Bazylice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu w Rzymie. Międzynarodowa obsada zaprezentuje w języku angielskim, włoskim i polskim ostatnie opublikowane dzieło literackie Jana Pawła II. Spektakl stanowi artystyczny hołd dla duchowego i intelektualnego dziedzictwa papieża Polaka, które jest źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń, a zarazem przypomina, jak bardzo jego przesłanie pozostaje aktualne i potrzebne. Serwis z życia kościoła w Polsce i na świecie przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Dalekie wybrzeże ciszy zaczynają się tury za progiem nie przefruniesz tamtędy jak ptak musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej aż nie zdołasz już odchylić duszy o od Ładna ziemi Pierwszy polskiego radia. Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Poemat Karola Wojtyły, Jana Pawła II, który y, przypomina o świetle niesionym przez Słowo. To pierwsze Słowo, które pojawia się w naszym życiu, ludzi wierzących Słowo Boże, które y, prowadzi do nawrócenia, ponieważ wzbudza w sercu myśli Boże i sprawia, że wiara, która jest odpowiedzią na Słowo staje się nowym kryterium osądu, oceny y, rzeczy, wydarzeń, problemów. Y, pozwala też zrozumieć i pokochać własne powołanie, pójść za nim, wypełnić swoją misję. To są wszystko podpowiedzi, którymi dzielił się w czasie swojego nauczania Słowem Bożym, święty Jan Paweł II, do którego słów my zawsze pod koniec familijnej jedynki wracamy, bo to jest to, no właśnie, tak jak taka latarnia, która rzuca nam cały czas jasny snop światła na to słowo, które jest najważniejsze dla nas. Dzisiaj słuchamy słów świętego Jana Pawła II w Łomży w 1991 roku o Słowie Bożym. Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Ziemia w ciągu dwóch tysięcy lat została już szeroko psiana tym słowem. Przy powieści ewangelicznej Chrystus zwraca uwagę nade wszystko na glebę dusz ludzkich i sumień ludzkich i ukazuje, co dzieje się ze Słowem Bożym w zależności od rodzaju owej szczególnej gleby. Niech każdy z nas zapyta siebie: Jaką jestem glebą? Co dzieje się z ziarnem Bożej prawdy w moim życiu? Drodzy bracia i siostry, od stuleci trwa Boży siew na naszej ziemi. Przez pokolenia prawda ludzkiej i chrześcijańskiej moralności. Pada na glebę dusz. Jaka jest ta gleba? Co stało się z ziarnem Ewangelii na przestrzeni ostatnich pokoleń? Czy ziarno przykazem trafia na glebę urodzajną? Czy też jest to może gleba oporna, która nie przyjmuje słowa prawdy, nie przyjmuje wymagań moralności? jakie stawia człowiekowi Bóg, a zarazem ludzkie sumienie, które, jeśli jest zdrowe, staje się samo Bożym głosem przemawiającym wewnątrz człowieka. Kto jest tą ziemią żyzy? Ten, kto słucha słowa i rozumie je. Słucha i rozumie. Nie wystarczy usłyszeć, trzeba przyjąć rozumem i sercem. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, mówi Boski Sierpski. Usłyszeliśmy wszyscy. Słuchać słowa, to znaczy usłyszeć, ale może również posłuchać. Nie tylko pozwolić przejść koło swoich uszu, ale przyjąć do swojego życia i spróbować je wypełnić. Nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa, mówił święty Hieronim. To jest wyzwanie, które staje przed nami dzisiaj. Jesteśmy do tego powołani, a dzisiejsza niedziela bardzo dużo daje do tego okazji. Targi Wydawców Katolickich, Marsz Narodowy Życia w Warszawie. Spędźmy ten dzień jak najlepiej. Życzę tego Państwu, słuchajmy słowa, tego najważniejszego w naszym życiu. Za spotkanie dziękuję już w imieniu Sylwii Słukowskiej, która czuwała nad całością Wojciecha Buńskiego, który realizował to trzygodzinne spotkanie. Małgorzata Barta, witam. do usłyszenia, dziękuję. Polskie Radio Łączymy się już z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą, którą sprawował będzie i homilię wygłosi biskup Romuald Kamiński.